Kram. Otwieramy Ten. nasz kram. Z pamiątkami. Otwieramy puszkę Pandory. Pandory z kremem do nawilżania myśli. Żeby te myśli tak spokojnie spływały po naszych umysłach. Otwieramy pudełko pełne muszek owocówek, które rozlatują się po świecie. Rozlatują się na drobne kawałki. Rozlatują Jeszcze się jak, jak, jak nie przymierzając, pociągi PKP jadące po torach. I to jest właśnie rozkład jazdy. Tak, ja ja Dzisiaj rozłożą się na czyniki pierwsze pociągi relacji Warszawa-Zamość. Warszawa-Zamość. Tuż przed Zamościem pociąg rozleci się, rozłoży Rozłożę ręce w geście pojedynania z materią. Witamy się bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Paweł Pichowicz oraz Mateusz Kraszewski. Jak zawsze audycja Sobotaż, audycja Sobotaż w Sobotę w Cafe Oto, to my mówimy do Was. Dziś porozmawiamy. Wróciliśmy, wróciliśmy do korzeni, jak słyszycie. Mm, Sobota tak. jest w tym miejscu zupełnie inna niż niedziela i myślę, że to będzie słychać w tle. Zaczęliśmy grzebać w ziemi palcami i dotarliśmy właśnie do korzeni e, naszego drzewa genealogicznego w audycji Sobotaż w mm -hmm. Radiu e, Kochani, dzisiaj będziemy rozmawiać o takich tematach jak tożsamość ponadnarodowa, przodkowie i co mogą nam dać, zegarmistrz a cielaczek? Światłość świata? Oraz kim tak naprawdę był Bismarck? A na sam początek, ponieważ dookoła nas biega zwiększona niż zwykle ilość berbeci, dzieci, czyli berbeci, czyli tak zwanych po polsku mówiąc pociech, to zastanówmy się nad tym, czy modnie jest się rozmnażać. Tak, tutaj należy poruszyć kwestię w jakim środowisku należy się rozmnażać, w jakiej temperaturze należy się rozmnażać i kto tak naprawdę za to odpowiada jak to robić. Jeżeli Potem jesteśmy płazem, płazem, to oczywiście rozmnażamy się w środowisku wodnym, mhm. ponieważ nasze dziecko będzie kijanką i nie przeżyje inaczej, w inny sposób. No a jeżeli jesteśmy progresywnym, łamiącym staromodne katolickie zasady Polakiem, to możemy się również rozmnażać w szkle. Czyli... W szkle kontaktowym. Nie, w szklarni. szklarni, szklarni w szklarni. Szklarnia dla dzieci. To takie jest prowokacyjne mhm. bardzo. To ostatnio modne w warszawskich skłotach jest. Szklarnie sobie w ogródku otwierają. Mhm. Na dachu. Albo w dachu. Na dachu. I... E... I tam właśnie rozmnażają się w cieple słoneczne. Jeżeli mamy odpowiednią ilość chlorofilu, to oczywiście możemy wystawić się na słońce, a potomstwo nam samo wyrośnie. Tylko trzeba się zastanowić, czy chcemy, żeby nasze potomstwo było rośliną. Choć ma to swoje zalety. Można sobie listki urywać i gotować na śniadanie, kolację, obiadek no ale jak to ze szklarnią się zacznie ponieważ rzeczywiście każdy, każdy modny obywatel jest wegetarianinem więc może tak i ma dziecko z in vitro ma dziecko z in vitro, które jest rośliną to jest właśnie no nowy cały trend czas się tam sobie się w, w Polsce XXI wieku ale jest to jeszcze trend podziemny no nie może być podziemny, ponieważ to szklarnia musi być na dachu. No właśnie, za dużo światła tam nie dociera. I oni cały czas czekają, żeby wyjść ze swoimi ideami oraz ze swoimi dziećmi na powierzchnię. Na powierzchnię debaty społecznej szczególnie. Dokładnie. To jest właśnie taka pierwsza debata społeczna, którą rozpoczęliśmy w tej audycji. Przy okazji pomaga w wyjściu na powierzchnię tak zwane palenie kotów. Mówię o Januszu. Ja wiem, że mówisz o Januszu. Tak. Nie za bardzo wiem, jak to skomentować. No można na przykład zastanowić się, jak inni jeszcze prowokacyjni politycy mhm. tworzą, tworzą nowe partie w Polsce. Oprócz Janusza Palikota jest Henryk Sobi to jest bardzo starodawne nazwisko. Taka rodzina pseudoszlachecka w roku 1326, Onufry, ps psobi, zasłynął biciem psów pod Pskowem. Pod Pskowem, biciem psów i takiego wybitego psa przyniósł w ofierze królowi, papieżowi oraz, e cesarzowi, oraz cesarzowi niemieckiemu. Mhm. Ta historia została opisana przez Wincentego Kadłubka w jego kronikach. Ona została troszeczkę przeinaczona, ale ponieważ my mamy źródłowe wideo z tego wydarzenia, to możemy wam przytoczyć prawdziwy wymiar tej sytuacji. Oczywiście ten pies był jedną z pierwszych na ziemiach polskich łapówką. Został przekazany w kopercie pod stołem. Tak, nie był to oczywiście prawdziwy pies, ponieważ przy podstawaniu kroniki tego kadłubka żadne zwierzę nie zostało skrzywdzone. Absolutnie nie. Była, Absolutnie. To, była, to, była to po prostu zaszczuta osobowość jednego z kniaziów, który wierno poddańczo poddał się pod władanie wyższego sobie hierarchii feudalnej, władcy. Tak, i właśnie wykorzystał ten moment Onufry pso, Psobi, tak właśnie zapisał się w dziejach. Sam sobie wpisał w kronikę, więc tego kadłubka tak. się... Potem byli jeszcze rycerze, którzy mieli jako swoje zbroje kostiumy zwierzęce. Kostiumy zwierzęce, ale też oczywiście syntetyczne. Syntetyczne z tak zwanej ultrapianki kosmicznej, przygłubowe w 56 To było miejscach. bardzo popularne w, 1000, w, w, tym, w 14 wieku, ponieważ meteory, które często bombardowały polskie ziemię w tych czasach, one przy, przy, przynosiły takiej materii kosmicznej drobiny. Mhm był bardzo, bardzo popularny materiał na właśnie zbroje dla rycerzy w, ty w mm -hmm. tych czasach. I teraz... dlatego, dzisiaj, dlatego dzisiaj zbroi się nie używa w wojnach, po prostu, ponieważ po prostu wyczerpały się te złoża. Zbroja. Nie, nie. Wyczerpały się złoża kosmicznej materii. Mniej więcej czekamy na kolejne meteory, które spadną. Być może będą to meteory skalne, być może będą to meteory z różnych e, bardzo rzadkich pierwiastków a być może będą po prostu to meteory nowych myśli i te, jeden z takich meteorów przyniesie e, na przykład nowego Janusza Palikota jako, Janusza Palikota 2 Tak, e, jako jedną komórkę w stanie uśpienia która I potem zacznie się szybko namnażać. Oczywiście będzie y, trzeba takiego mikro y, palikota 2 zabrać ze za sobą y, w jakieś ciepłe miejsce. Najlepiej do takiej właśnie hipstereskiej szklarni. Do rozmnażania się. No. A jeszcze możemy wam powiedzieć, jakie w dziejach Polski meteory spadające przyniosły ideę i co z nich wynikło. Więc tak, jeden z pierwszych meteorów, który spadł, to był do, dosyć ciekawy Twór geologiczny On był w kształcie Potwór geologiczny Tak, on był w kształcie fasoli Leciał lotem koszącym Cały czas wirował Dosyć intensywnie W 1206 roku Skosił Najpierw wieże kolegiaty W Sztunie, Następnie wrył się Dosyć głęboko W jezioro Świteź. No i tam na dosyć dużej głębokości, w mule, dojrzewał. dojrzewał. Potem napisał o nim później Adam Mickiewicz, wiesz? No ale to było wiele wieków. Było wiele no. wieków później oczywiście. Natomiast on przyniósł informację genetyczną z mgławicy Oriona i razem z tą informacją genetyczną przyniósł również jeden z testowych modeli telewizora Orion niestety ten telewizor w mule przeleżał 700 lat, no jak, jak na 1206 rok było to rewolucyjne absolutnie um, urządzenie. Niestety zostało głęboko zakopane. Nie było, telewizji głęboko, jeszcze. Głęboko Nie było zakopane jeszcze telewizji wtedy, więc um, była, była, bo już nadawali ci... Um, Ale to były te z, oriońskie... Um, z Proxima Centauri nadawali. Tak. Um, Pierwszy program z Proxima Centauri, jak wiecie, drodzy słuchacze, i bardzo lubicie ten temat... Um, w Mugławicy Oriona lubią y, oglądać polskie telenowele obecne. Natomiast, Znaczy będą lubili lub, lub, za milion lat, za, za milion uh -huh. dojdzie natomiast w najbliższej nam, oprócz Słońca Gwieździe, czyli Proxima Centauri, program telewizyjny jest nadawany już od około 700 tysięcy lat. Jest dosyć nudny ten program, głównie są to programy dla działkowców i dla emerytów. Niemniej jednak one... oraz koncert życzeń jest tam mniej więcej, to jest bardzo śmieszne ponieważ te edycje koncertu życzeń, one mają mniej więcej 3 lata każda no ale też cywilizacja piosenki, bardzo, bardzo pop, lubi piosenki pop, mniej więcej 40-godzinne. Tak. to wszystko zapowiada tamtejsza wersja Jana Suzina czyli druga inkarnacja człowieka w okularach tak, to są właśnie dwa, we Wszechświecie są dwa archetypy człowieka w popularach. Jan Suzyń, właśnie ta istota na Proxima Centauri. Y -h -h -h. E, nie wspominamy tutaj o Wodzieku Jaruzelskim, bo to jest jakby postać z innej bajki. Z innej planety. E, natomiast ten program nadawany w kosmos ogólnie rozpierz się po Wszechświecie w, w w Polsce oczywiście telewizor w 1206 roku zakopany głęboko w mule nie mógł jakby odczytać tych wszystkich myśli i przekazać ich społecznościom, natomiast w innych cywilizacjach jak najbardziej. I tak rozpowszechniły się właśnie audycje dla działkowców w niektórych Układach Słonecznych. Tam ludzie dosyć entuzjastycznie przystąpili do hodowli pomidorów w szklarniach. Tak. Oprócz tego było, było pasmo programów wyborczych przed jakby, wyborami na króla galaktyki. Tak. Te programy wyborcze też przyczyniły się do, do powstania, powstania w demokracji. Demokracji, w demokracji wielu kabaretów. kabaretów. Oto. Jeden z głównych postulatów w tych wyborach w 1207 w czasie ziemskim postulował o odwrócenie w kierunku obrotu galaktyki naszej. Niestety program ten upadł ze względu na silne wpływy wiatru słonecznego. Tak, z pogodą kosmiczną nie należy zadzierać. Natomiast wracając do telewizji, e, oczywiście projekt Orion nie przyjął się w, w średniowiecznej Polsce. Ale przyjął się w glebie. Przyjął się w glebie, stąd też e, rosnący później na drzewach e, takie małe telewizorki przenośne, ale mniejsza o to. E, no później mieliśmy inne e, przecież e, telewizory w Polsce. Neptun, Jowisz. <śmiech> Neptun to był telewizor wyłowiony z morza. <śmiech> A historia jest to też dosyć ciekawa. To był, to był jedyny wodoodporny telewizor wówczas. Jedyny wodoodporny telewizor, ale również on pokazywał głównie lanie wody. Jak się włączyło na ekranie, tam widać było tak zwaną. I często śnieg padał. idei. Również śnieżyło bardzo często, ale to była po prostu bezpośrednia transmisja z Syberii. Potem, nie, nie wiem, czy pamiętasz właśnie telewizor Jowisz z tymi dotykowymi... Yy, On głęboko guzikami. Nie naciskało się, tylko dotykało się guziki. Tak. tak to się tak, często tak. psuło. U mojej babci był taki telewizor. Lubiłem jako dziecię kacholą dotykać te, y, te przyciski nosem, ponieważ wtedy odczuwało się jakby jedność. Jedność z telewizją. Można było odczuć jedność z telewizją polską. Elektryczną jedność, tak. Mhm. Więc jesteśmy, my jesteśmy takim pokoleniem elektrycznej jedności z telewizją. Myślę, że właśnie dlatego właśnie w dzisiejszych czasach media odgrywają tak ważną rolę, ponieważ każdy kiedyś w swoim życiu dotknął nosem telewizora i Jesteśmy, można również powiedzieć o nas pokoleniu trzydziestolatków. Jesteśmy pokoleniem kineskopu, ponieważ to urządzenie, to, to techniczne rozwiązanie pełniło te, bardzo poczesną rolę w procesie naszego wczesnego dojrzewania. Te elektrony, które wyświetlały obraz na kineskopie, tego już teraz nie ma. Teraz ciekły kryształ jest lany w mózgi małych dzieci. A my byliśmy jeszcze bombardowani tym strumieniem elektronów. I tak naprawdę to, co wyświetlał kineskop, to było, to było tylko czułek góry lodowej. No, Większość elektronów leciała dalej, prosto do naszych mózgów przyjało powstawaniu pewnych bardzo charakterystycznych połączeń neuronowych. Dlatego właśnie między godziną 8 a 16 telewizji nie było. To dlatego, 10 a 16, to dlatego, żeby nie przedawkować właśnie tego promieniowania z kineskopów. troszczyło się o nas. Tak. Wtedy e... była przerwa w nadawaniu, potem następował program dla działkowców i emerytów, jako małe dzieci mogliśmy to oglądać tylko wtedy, kiedy się było chorym i zostawało w domu, a nie szło do szkoły. A teraz już rozmawiamy z kolegą, który przyszedł demolować maszynę do, do naszego dnia. studia, do redakcji. Dzień dobry. Ale już, niestety, z wywiadu nic nie będzie. Zabrali nam naszego towarzysza tego nie zdążył nic powiedzieć do mikrofonu, przestraszył się. Zdążył tylko, tylko pomyśleć, ale co pomyśleć. pomyślał, ale co pomyślał, bo nikt nie wie. No więc tak, meteory, spadały. meteory spadały na ziemię Polskie, niszczyły wytwory wczesnej cywilizacji, za to tworzyły kratery. Te kratery potem stawały się amfiteatrami, i stadionami piłkarskimi, czyli były twórczo wykorzystywane przez władze naród oraz dinozaurów polskiego roku. oraz dinozaur, dinozaury polskiego roku. I tutaj do dinozaurów jakby można zaliczyć głównie Marylę Ordowicz. To jest najstarszy dinozaur, bo pochodzi jeszcze z Ordowiku. Wtedy kampr, prekampr, wiadomo, wtedy jeszcze nie było życia poza środowiskiem wodnym, a Maryla Ordowicz już tutaj grała ostro. Ona nie, jeszcze wtedy ostro nie grała. Ona grała tak łagodnie dosyć. To były takie ballady o życiu. Ballady i romanse. Ballady i romanse o życiu. Ale ona jako, że nie miała za bardzo odbiorców w środowisku lądowym, dlatego grała pod wodą głównie, żeby oczywiście ktokolwiek mógł słyszeć jej muzykę. Ta muzyka cały czas egzystuje w tak, oceanach one, świata. Te fale, te fale dźwiękowe cały czas... Trochę się rozpieszkły, ale jeszcze, jeszcze są. Jeżeli zanurzycie swoją głowę w wodach oceanu, oceanów, to wtedy te takie dźwięki, które do Was dochodzą, nie za bardzo wiecie, co to jest, to są właśnie pierwsze utwory Marelii Rodowicz. Ordowicz. Ordowicz, przepraszam, tak. licerówka. Te utwory były szczególnie popularne wśród pierwszych mikroorganizmów. One potem były przekazywane z pokolenia na pokolenie, z gatunku na gatunek. Teraz te pieśni śpiewają do siebie wieloryby podczas godów. To jest bardzo ciekawe. Również wtedy powstała, powstały pierwsze jakby zalążki muzyki elektronicznej i właśnie organizmami, które jako pierwsze wprowadziły taki gatunek muzyczny, były trylobity. Oczywiście. Ta muzyka bardzo szybko się rozwijała. Potem została przeniesiona do zupełnie innych nurtów. <gry> e, nurtów słodkowodnych przez węgorze elektryczne. Dokładnie. Pierwsze węgorze elektryczne w epoce jurajskiej były dosyć długie, one ogonem sięgały oceanu, oceanu a swoją główką e, cieków wodnych u źródeł, także taki na przykład 170-kilometrowy węgorz elektryczny mógł e, przewodzić prąd e, od stóp do głów, czyli od, od, od do źródła góry. muzyki w głębiach oceanu, do, do paszczy. Łyszyki. Nie, do paszczy. I on właśnie do paszczą tą muzykę prezentował. Prezentował tak. ją. I tak cała scena przeniosła się na ląd. Potem wypełzła, wiadomo. Pojawiły się kolejne dinozaury już po lądzie. Karel Gott, <grym> który dinozaur, który uważał się za Boga. To Helena bo... Wondraczkowa. Ona z kolei uważała się tylko za proroka. Za, za prorokinię. I co, jeszcze? No i oczywiście Zbigniew Hołdys, który był dysydentem po, po, wśród dinozaurów. On tak naprawdę nigdy nie był w wodzie, ani w powietrzu i chlubił się tym bardziej. Lubił się tym bardziej. On zawsze był na lądzie. Mhm. Chlubił się, że był pierwszym osobnik, osobnikiem, który nie miał skrzeli. Mhm. I on jest takim reprezentantem, jakby to powiedzieć, takiego betonu rewolucyjnego. On, no jaki skład był tego betonu? Krzywo buntu. Kruszywo buntu. I oraz... spoiwo e, Aktywistów mhm. Ale tak zwana ciecz zlepiająca Czyli galareta No i ten beton rewolucyjny Kiedy się go odpowiednio Uderzy młoteczkiem On wydaje właśnie taki specyficzny dźwięk o, Tak, co nieco chrapliwy głos mhm. No dobrze, moi drodzy to tyle, jeżeli chodzi o generalną historię Polski, a teraz oczywiście każdy ma swoją własną historię, którą oczywiście. na tle tych epickich to. dziejów można sobie dopisać, wydobyć. Ale tu już musimy dokopać się do korzeni naszego drzewa genealogicznego, naszych indywidualnych drzew genealogicznych. I to dużo będzie trudniejsze niż tylko dłubanie w, nasze... w zębie palcem, w nosie, w w no, to zależy, co znajdziemy w tej glebie. Może tam znajdziemy nos, może złoty ząb, na którym zarobimy 300 milionów talarów. Ale le lepiej miasta, takiego zęba żeby... telewizję. Mhm. Lepiej takiego zęba nie sprzedawać, bo jest to ząb naszego przodka i właśnie popatrzcie o ten ząb, możemy ząb dowiedzieć czasu. się... czasu. Tak, tak, najbardziej. <śmiech> możemy dowiedzieć się czegoś o naszej własnej historii. A czym byśmy byli, E, gdyby nie było naszego własnego dziedzictwa, czyli tych e, starych, e, starej zastawy babci, która jest spakowana i nastręczająca po meblościance, czym byśmy byli bez naszej meblościanki? Bylibyśmy osobami zatopionymi w, tylko w tym tymczasowości. A jednak jesteśmy zakorzenieni i teraz powiemy Wam, jak, półko najłatwiej, ta... jak najłatwiej dotrzeć do półkotapczanu. Pokolenia. 60 plus. Trzeba im po prostu puścić koncert życia. Nie, nie. Jak, naj, naj, jak dotrzeć do pokolenia ósmego i wstecz w naszych własnych drzewach genealogicznych? Więc po pierwsze możemy pójść do parafii i tam księgi tak zwane chrztów, narodzin i zgonów przeglądać. Tam możemy natrafić na naszych przodków. Oprócz tego warto oglądać kronikę policyjną z Alfa Centauri, ponieważ wiele osób... Ale to dopiero za 3 miliony lat na do nas do, dojdzie. No ale te odcinki, które były emitowane 3 miliony lat temu, teraz do nas dochodzą i tam na przykład są przypadki tajemniczego zaginięcia osób, które są łudzące, podo... łudząco podobne na przykład do naszych dziadków. I to wyjaśnia, jakby, sprawę pochodzenia niektórych gałęzi ludzkości. Mhm. Wszyscy wyjaśnia, to tak z Alfa Centauri. Z Alfa. Taki serial był kiedyś w latach wczesno-90., alf. To prawda. Późno-80. Mhm. chyba nawet. – Popularny serial. – Popularny serial. Wesołe, mhm. dosyć śmieszne. On koty jadł zamiast spalić Tak. – Potem założył też partię swoją, ale ona nie zdobyła nigdy szczególnego poparcia. Może dlatego, że była zbyt wyalienowana. – Być może właśnie tak. Były naklejki z alfa. – Były gumy do rzucia. Mhm. – One właśnie, te naklejki pochodziły z gum do życia. Mhm. Więc no oprócz problem. tego, że my jesteśmy pokoleniem kineskopu, można też powiedzieć, że jesteśmy pokoleniem gum z alfem, prawda? Mhm. Dokładnie. To tak. też gumy turbo były? Były gumy turbo, Zbierało się które e... powszechnie były uważane za tak zwane gumy wieczne. To przez naszych rodziców, którzy w końcu przestali kupować nam te gumy, ponieważ plotka została wygenerowana, że są one rakotwórcze. Natomiast mój znamienity kolega z dzieciństwa, Andrzej Wietrzykowski, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, w wieku około lat dziewięciu, doszedł do wniosku, że guba turbo jest gumą wieczną, ponieważ ona regeneruje się smakowo. Po rzuciu jej cały dzień, można ją odłożyć na spodeczek, tzw. talerzyk i rano będzie smakowała, jakby była świeża co y, oczywiście rodzicom Andrzeja Wytrzykowskiego bardzo się podobało, ponieważ nigdy nie musieli kupić, kupować mu nowej gumy. On tą gumę jedną żółł przez 4 lata, y, natomiast y, był przez to nielubiany y, wśród kolegów, ponieważ nie miał y, tak dużo obrazków z samochodami. Oczywiście, nie miał się czym wymieniać. Nie miał się czym wymieniać. Nosiło się te y, obrazki w pudełku kasety tak? magnetofonowej. To może w w mojej szkole, w twojej szkole, w twoim środowisku u nas było trochę inaczej, nosiło się je, no, każdy miał specjalne takie kopertki na to wymiany, które następowały pomiędzy dziećmi wymiany tych naklejek były tożsame z wymianą informacji genetycznej w ekosystemach bardziej rozwiniętych, poprzez odciski palców oraz ślinę Trochę te śliny na tej gumie zostało. Jak zawsze, wiadomo. Zawsze. No i w ten sposób rodziły się nowe mikroorganizmy. W szkołach. Czy myślisz, że smak, no. smak gumy turbo tak naprawdę wywodził się z bakterii, które jak Andrzej Wietrzykowski tą gumę sobie odkładał na noc, one się namnażały z powrotem i znowu guma była pełna smaku. Tak, tak, to jest ta bakteria, ona nigdy nie została opisana, przez to była pierwsza bioguma, to ta guma, która powstała samoczynnie w, w procesie ewolucji, aczkolwiek są też pewne teorie, że ona przyleciała do nas jako meteoryt 700 kg kilo, rozbił się w okolicach Weicherowa i rozsiał swoje, swoje fragmenty po ziemiach i wodach polskich które potem te, te fragmenty były zbierane i rzute. W każdym razie na tej gumie narodziła się bakteria, która była jedyną bakterią w Królestwie Bakterii, posiadającą inteligencję. Ona występowała szczególnie w polskich podstawówkach, ta bakteria. W około roku 1996 polski wywiad zainteresował się tym organizmem, ponieważ uznał, że jest to zagrożenie dla polskiej demokracji, ponieważ ta bakteria była już inteligentniejsza niż cała klasa polityczna w Polsce. Dlatego właśnie postanowiono szybko bardzo zlikwidować ten organizm. Również chodzą słuchy, że o tych organizmach, które tworzyły gumę do życia już było, była mowa Biblii. Jak Bóg stworzył świat, stworzył Adama, a potem Ewę z żebra, i potem jeszcze właśnie trzecią istotą, którą stworzył była ta właśnie bakteria do y, tworzenia gum do rzucia tak, ale ona ponieważ ocenzurowano Biblię y, i dlatego ludzie przez wiele tysięcy lat nie wpadli na pomysł, że można rzucić gumę i tak to się wszystko łączy, a raczej lepi lepi, aczkolwiek kiedy zrobimy balon z gumy może ta cała konstrukcja misterna, myślowa nam Spektakularnie pęknąć. Pęka również y, chyba czas antenowy przeznaczony dla naszej audycji. E, pęka bakter bakteria, chciałem powiedzieć. E, pęka również bateria w komputerze, na którym nagrywamy, więc myślę, że powoli musimy się e, pożegnać z wami. Kochani, warto było do Was mówić. Sami dowiedzieliśmy się wiele rzeczy o nas samych. E, myślę, że podsumujemy podczas je kiedyś myśli w czasie audycji w jakiejś książce. Dziękujemy Wam, że wytrzymaliście te długie minuty z nami i zapraszamy na więcej. Do następnego razu. Żegnam się.